Mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami w wierze, do nich należą Hymenaios i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnić. Pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Rozdział drugi